Ewangelia Świętego Jana, rozdział osiemnasty To powiedziawszy Jezus wyszedł z uczniami swoimi przez potok Cedron, gdzie był ogród, do którego On wszedł i uczniowie Jego. A widział i Judasz, który go wydawał ono miejsce, bo się tam często schadzał Jezus z uczniami swoimi. Przecież Judasz... Wziąwszy rotę i sługi od przedniejszych kapłanów i faryzeuszów, przyszedł tam z latarniami i z pochodniami i z broniami. Wtedy Jezus, widząc wszystko, co nań przyjść miało, wyszedłszy, rzekł im, Kogo szukacie? Odpowiedzieli mu, Jezusa Nazareńskiego. Rzekł im Jezus, Jam jest. A stał z nimi i Judasz, który go wydawał. A skoro im rzekł, jam jest, postąpili nazad i padli na ziemię. Tedy ich zasie spytał: Kogo szukacie? A oni rzekli: Jezusa Nazareńskiego. Odpowiedział Jezus: Powiedziałem wam, że ja jest. Jeśli tedy mnie szukacie, dopuśćcież tym odejść.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 Tedy rzekła Piotrowi dziewka odźwierna, i zaliś i ty nie jest z uczniów tego człowieka? On odpowiedział, nie jestem. Stali tedy słudzy i czelać, uczyniwszy ogień, bo zimno było, i grzali się. Był też z nimi Piotr, stojąc i grzejąc się. A tak najwyższy kapłan pytał Jezusa o uczniów Jego i o naukę Jego. Odpowiedział mu Jezus: Jam jawnie mówił światu, jam zawsze uczył w burznicy i w kościele, gdzie się zewsząd Żydowie schadzają, a potajemnie nicem nie mówił. Cóż mnie pytasz? Pytaj tych, którzy słuchali, co im mówił. Ci o to wiedzą. Co mi ja mówił? A gdy on to mówił, jeden z sług, który tam stał, wyciął policzek Jezusowi, mówiąc I także to odpowiadasz najwyższemu kapłanowi? Odpowiedział mu Jezus, „Jeźlim źle rzekł, daj świadectwo o złem, a jeśli dobrze, mnie bijesz. I odesłał go Annaż, związanego do Kajfasza, najwyższego kapłana. A Szymon Piotr stał i grzał się. I rzekli do niego, a zarześ i ty nie jest z uczniów jego? A on się zaprzał, mówiąc, nie jestem. Rzekł mu niektóry z sług kapłana najwyższego. Powinowaty onego, któremu był Piotr, uciął ucho.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 aby się wypełniły słowa Jezusowe, które rzekł, oznajmując, jaką miał śmiercią umrzeć. Wtedy zaś wyszedł Piłat na ratusz i zawołał Jezusa i rzekł mu, Ty żeś jest król żydowski? Odpowiedział mu Jezus, a sam, że to od siebie mówisz? Czylić insi powiedzieli o mnie? Odpowiedział Piłat, a że ja Żyd,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 Ja w nim żadnej winy nie znajduję. A też u was jest zwyczaj, abym wam jednego wypuścił na Wielkanoc. Chcecież wtedy, abym wam wypuścił tego króla żydowskiego? Wtedy za się wszyscy zawołali, mówiąc, nie tego, ale Barabasza. A ten Barabasz był zbójca.